Nawet i na sługi moje, i na służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Panie Boże, oto słowo, które teraz kładziesz na nasze serca, prosimy Cię mocą ducha Twego świętego spraw, abyśmy te słowa przyjęli, zrozumieli i zastosowali. Prosimy cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oto apostołowie razem z gromadą uczniów Jezusa czekają, wśród modlitw na wypełnienie się wielkich bożych obietnic, a zarazem na rozpoczęcie swej służby jako Jego świadkowie. I oto to wypełnienie nadchodzi. Przekonaliśmy się, że wydarzenie zielonoświątkowe ma swoje miejsce w pierwotnym planie zbawczym Boga. Liczne proroctwa zapowiadały je przez wieki. Wylanie Ducha Świętego jest zatem ostatnim, dopełniającym, doniosłym aktem zbawczym. Ma ono taką samą moc zbawczą i w równej mierze obowiązuje wszystkie czasy i ludzi. Jak nie można i nie trzeba powtarzać śmierci krzyżowej Chrystusa, tak samo nie ma potrzeby ani też możliwości powtórzenia doniosłego Bożego czasu zielonoświątkowego. Niezależnie od ludzkiej opinii, pozostaje faktem. Duch Święty został wylany raz na zawsze i to w zasadzie na wszelkie ciało. Zatem żyjemy od zielonych świąt pod działaniem, pod kierownictwem Ducha Świętego. Wylany Duch jest identyczny z obecnym w Chrystusie i w Kościele, z martwych, stałym, żywym Chrystusem. I o tym, drodzy doniosłym, znaczeniu wylania Ducha Świętego najlepiej świadczy historia przed zesłaniem Ducha Świętego nie było, jak wiemy, owej mocy z wysokości. Po zielonych świętach moc Ducha oddziaływała tak gwałtownie, iż wszyscy będący w Jego zasięgu zostali najgłębiej nią dotknięci. I właśnie Księga dziew Apostolskich jest dowodem tego, że Duch Święty stał się potężną mocą w życiu jednostki, w życiu zboru oraz w życiu narodów. Ze wszystkich miejsc, ze wszystkich środowisk powoływane są jednostki z dawnego, powiemy, normalnego trybu życia i są pozyskiwane dla Chrystusa. To właśnie Duch Święty, drodzy, wewnątrz zboru doprowadza do takiego zespolenia serc i dusz, jakiego dotąd jeszcze nigdy nie było. Dopiero Duch Święty uczynił z apostołów odważnych świadków, których zwiastowanie, jak uczyliśmy się nie tylko w Jerozolimie, w Judei, Samarii, ale aż po krańce ziemi ma miejsce. W zborze chrystusowym świat dostrzega niespotykane dotąd zjawisko, iż panujący w nim duch jednoczy największe przeciwieństwa istniejące pomiędzy Żydami a Poganami, Grekami a barbarzyńcami panami i niewolnikami i żadna moc na ziemi. Ani żydowska gorliwość zakona, ani też imperium rzymskie nie jest w stanie zahamować tego cudownego ruchu. Ponieważ chrześcijaństwo przezwycięża świat od wewnątrz. Zaś świat nie może go pokonać z zewnątrz. I chciałbym teraz przywołać myśl znanego publicysty Jana Turnała, który tak na święto zesłania Ducha Świętego napisał. Taki jest święty Duch, że wszędzie robi ruch. Zmił się Duchu nad nami, spraw, byśmy ruszali głowami. Drodzy, ja myślę, że to nie tylko taka krótka modlitwa Jana Turnała, ale to niechaj będzie modlitwą nas wszystkich. Prośba o Ducha Świętego, aby On rzeczywiście sprawił, byśmy działali zgodnie z Jego wolą. Bo jak już powiedziałem, Duch Święty to moc pochodząca od Boga. Moc, która potrafi zdziałać cuda. Po pierwsze, wzbudza wiarę tam, gdzie jej się najmniej spodziewamy. Rodzi entuzjazm i odwagę dla sprawy Bożej u tych, którzy bez tej mocy są lękliwi, do głoszenia Ewangelii w zasadzie niezdolni. Tak przecież było z uczniami. Golgota ich przeraziła. Zmartwychwstanie i w niebo zafascynowało. Podniosło na duchu. Utwierdziło w przekonaniu, że wiara w Jezusa jako Pana i Zbawiciela znalazła swe uzasadnienie i potwierdzenie. Ale drodzy, dopiero zesłanie Ducha Świętego uczyniło ich zdolnymi do entuzjastycznego wypełnienia ostatniego nakazu Jezusa Chrystusa, który mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Otrzymawszy moc z góry, Wyszli z ukrycia, stali się odważni, nieustraszeni, świadcząc o tym, co widzieli i słyszeli. I drodzy, my dzisiaj chcemy ten szczególny czas przeżywać właśnie w tym przeświadczeniu, że to nie jest tylko pamiątka wylania Ducha Świętego na Kościół, na wierzących, ale że my także dzisiaj zgromadzeni tu, w tej kaplicy i na wielu innych miejscach potrzebujemy Ducha Świętego. Po co? Po to, aby po pierwsze móc Wierzyć w Jezusa Chrystusa, po to, aby Jemu się poddać i aby tą wiarą przynosić też trwałe owoce. Bez pomocy Ducha Świętego, drodzy, nikt z nas nie może poznać Boga. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie uwierzyć w Ewangelię, a więc w to, co czyni dla nas Bóg. Duch Świata, bo taki też istnieje, prowadzi do negacji Boga, do zaprzeczenia Jego działania i niedostrzegania tego wszystkiego, co On Uczynił dla nas. Nasz własny duch może nas doprowadzić co najwyżej do przeczucia Boga, ale nie jest w stanie dać nam pewności wiary. Dopiero gdy napełnieni zostajemy Duchem Świętym, wtedy naprawdę wiemy, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Wtedy otwierają się nasze oczy na Boże działanie. Wtedy słyszymy Boże Słowo, a serca zaczynają pałać miłością do Boga i do bliźnich. Nie można wierzyć w Boga i w Jego zbawcze dzieło bez pomocy Ducha Świętego. A to oznacza, drodzy, że nie ma prawdziwego chrześcijanina, który nie zostałby napełniony Duchem Świętym. I tutaj każdy z nas może sobie taki osobisty test przeprowadzić na to, czy jestem wypełniony Duchem Świętym. Wystarczy wziąć do ręki Boże Słowo, otworzyć liza apostoła Pawła do Galacjan i przeczytać. Owocami Ducha Świętego są. I drodzy, mamy odpowiedź, czy mamy Ducha Świętego, czy go nie mamy. Owocami, owocami Ducha Świętego jest miłość, pokój, radość, uprzejmość, łagodność, strzemięźliwość, Jeżeli to zauważam, jestem prowadzony przez Ducha, przez Ducha Świętego. Jeżeli nie, nie jestem stracony, bo co powiedział Pan Jezus? Proście, a więc prośmy o dar Ducha Świętego, aby na nas stąpił, aby nas prowadził, aby nas używał. I drodzy chodzi o to drodzy abyśmy nie prosili tylko wtedy kiedy coś niedobrego się dzieje aby nie był to czas teraz kiedy będziemy zanosić nasze modły do Boga aby wstrzymał strumienie wody ale aby to były modły, które będziemy zanosili każdego dnia za siebie nawzajem, za zbory, za społeczności, za Kościół. Tak też chcemy i my przeżywać to wydarzenie, tę pamiątkę. Wyraźnie podkreślając, duch jest życiem. I tylko wtedy, gdy w pełni zrozumiemy, czym jest życie, będziemy mogli pojąć także i ducha. Jak już powiedziałem, bez ducha nie można poznać, kim jest Jezus Chrystus. Nie można też o Nim dać świadectwa. Kiedy mamy Ducha Świętego, poznajemy to, czego nam nie dostaje. Dlatego dzisiejszy dzień zachęca nas i napomina, abyśmy weszli w siebie, poznali swój duchowy stan i prosili Boga o ducha. Dlatego pozwólcie, że zakończę jeszcze raz tą myślą, która mi się tak spodobała, kiedy ją wczoraj znalazłem. Taki jest święty duch, że wszędzie robi ruch. Zmił się duchu nad nami, spraw byśmy ruszali głowami. To ruszanie głowami jest nam wszystkim potrzebne. Nie tylko było potrzebne maturzystom, którzy zakończyli zmaganie się z egzaminami, ale nam wszystkim jest potrzebne, bo przecież każdego dnia zdajemy egzamin z życia. I niechaj towarzyszą nam, drodzy, te właśnie słowa, które są hasłem tych świąt i całego tygodnia, które rozpoczynamy. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Prośmy zatem o moc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 naszym. Amen.